Słuchacie, Słuchacie wojewódzkiej, wojewódzkiej bazy, bazy okrętów, okrętów podwodnych. Wojewódzka baz okrętów. Nie, wezmę Nie obsługują gipsu. No, więc no, to, to, to, to mi w bandaż włożyli Czy doczłapałam, prawda? I nawet Pichon po mnie przyjechał, a ty mi mówisz, że ścięgnie. Pichon po tobie chy... przebiegł i żyjesz. <grym> Wiedzmy, tak, ja byłem u lekarza, ale się że ja mogę chodzić. Ale ty się leczysz na kasę chorych, czy na, na, na, na prywat? E, byłem na kasie chorych. I co, Le, lewatywę dostałeś i nic więcej? Skierowanie do portu. A, skierowanie, nawet lewatywy nie dali, no tak. Tak, im skierowanie na lewatywę na 9 września i to jest pilne. Ale z powodu ścięgna oczywiście na lewatywę, tak? Tak, no bo da, nic innego oczywiście... nie, nie, kasa nie refunduje. Nie, nie, mam coś takiego, mam, częścią, mam prawie całkowicie... częściowe skierowanie. Mam cało, prawie całkowicie zerwane ścięgno Achillesa plus drugą kontuzję, e, którą nie mogą mi wykryć. Kurczę, ale co, co się stało? Powiedz, jak, w jaki sposób to dorobiłeś się Dobraź tego? Poobraź sobie, że y, 20 lat temu ja ważyłem 40 kg mniej. O kurde... Elvis! Przepraszam, a ile teraz ważysz? No mówi, 20 kilo więcej. 7, 40 no ale... kg. Teraz ważę ponad 80. No to taki tłusty kogut bym powiedział. Tak. Rosołowy. Na rosu. Dobry na rosu. Moje moim wzroście metr 64 m w kapeluszu wsadzałem do kosza normalnego. Zwroście no i co? No, Zdroście. i poszedłem na kosza. Aha, i skosiłeś kosza? Nie, i okazało się, że brałem y, buty do trekkingu. No, muszę tam na, y, y, na parkiet. Koguta to? wiesz, na no. Cześć, Oni, jest Andrzej! Nie ja nogi. Andrzej, cześć. To jest opowieść cześć, o utraconej o, o, o, nodze koguta. No panika, Cię pozdrawiam. Hello! I, a, czyli powiedz w skrócie, czego mamy nie robić, żeby ocalić nasze nogi? <słys> po pierwsze... Eee, nie może Ciebie widzieć. Ej, poszołe, Cio, bozie, bo nie yod, słyszymy, no. Skwara, no nie, nie, nie, czyli... Nie, nie, nie wesołej, tyń, tylko ja czekam na tych, na Aha, A raz, No i przede wszystkim w e, dużo lepiej gracie. E, picin' bolo, e, lew, para, to to... szachy, Okej, ale podwodne ja mam tylko szachy, zabrałem ze sobą. To bardzo dobre. No, słuchaj, Robert, Robert, bo... Właśnie mamy tutaj łączność satelitarno-transmisyjną z Andrzejem Famielcem. No, trudno, co robić? I opowiadam. Nie, zapytuję go, czego należy nie robić, żeby nie dać, naderwać ścięgna Achillesa, bo on akurat ma taką przypadłość. Nie robić dzieci. Aha, no, to, no dobra, dobra. Ale, jakie jest pytanie? Nie. Możesz zadać pytanie Nie, słuchaj, e, także a Właśnie, jakie, a jak jest, jak jest, jakie Pytanie jest takie e, Od którego momentu Pójdzie podcastofon live lotowy? bo jak coś Przytniecie, to kogut zaraz puści To co wycięliście, więc powiedz, żeby nikt nie wycinali Oni wycięli początek do, do, do, do jakiejś piosenki Tam, dwa, 3 4 i la, la, la, la A, czyli od la, la, la Nie wiem Spokojnie, porównamy, porównamy. Tak. Liczy się jedynie słuszna wersja, tak? No bo tak cicho idę do mikrofonu. No. Liczy się wolność. I swoboda. Tak. Luz w majtach. No wiesz, jak ty masz swobodę w majtach, to znaczy, że tam dużo nie masz. Spoko, spoko. No i co jeszcze tam koguty w ogóle piją? Koguty piją, że ja zaraz idę szukać mojego dziadka 76-letniego, który jeszcze pracuje na wywiad. O! Znaczy dziadka nie mojego, bo, mo, bo moi rodzony dziadkowie to już uh, wąchają kwiatki. To jest pan Wiesław. Aha. O, e, dziadek ma fajny zawód i zdecydowanie fajnie mi się z nim gadało, tylko akurat wtedy byłem po innym wywiadzie i już miałem zdechniętego nagrywania. Okej. Poza tym kończę montować dzisiejszy, nocny odcinek nocny Polaków Rozmowy. co później? Aha. To jest kwestia jakaś pogoda. Nie mogę powiedzieć, że to jest taka jak we z... was po... na odlocie po kilku błędach. <gry> Oczywiście będę miał kilka pipu, dlatego że ja to puszczam. W... W kilku miejscach i wolę nie mieć, no, można powiedzieć, pruza 17 do, do tego. Co, okay. Co? Są z... Ale je pewnie Szyma. niektórych zerwa. Tak, będą, będą doskonałym opakowaniem zastępczym w miejsce pipa, bo pip, wiesz, pip się nie nada. Ale jakiś taki, jakiś taki wiesz, jakiś taki, z, jakiś taki zmys, zmyślny bluzk na pewno będzie bardzo na miejscu. No, ale ja ci powiem tak, że ja się zastanawiam, czy nie wykorzystać tego wczorajszego. Pichąd, ty podporzy! No to bierz to, spokojnie, spokojnie. To jest na licencji CC. Pichąd się nie pogniewa, bo bo tu nie ma. Pichąd w ogóle, czekamy na helikopter z TVN-u, bo po wczorajszym show. Po wczorajszym show i wiesz y, Zdjęciu na facebooku i, i tweetach y, Goście z TVN już W helikopter w siedli, podobno mają przylecieć Żeby zagrał jeszcze raz I pytałem go rano, jak był jeszcze pijany, czy będzie grał to samo Powiedział, że nie, że on zawsze y, nie Że on zawsze gra coś nowego A, o, o. Że on nigdy nie On jest prawdziwym jazzmenem I nigdy nie gra tego samego dwa razy <głos> Pichon to jest jadłego ja byś te dwa razy taką samą zrobił, Nie Nawet jak zdjęcie mu zrobisz i oglądasz dwa razy, to nawet na zdjęciu ma inne włosy No Tym się, pich... Tym się cechują pichonty Tak Tak było, panie dzieju, tak Ale powiedz mu, że w ogóle tuczników żadnych nie przybysz. No. Powiem mu, tak Nie przybysz. Jesteśmy w ogóle z no, mi no. No. Powiem ci, tak, bo nie, myśmy tutaj na świntuszenie, na świnienie się nastawili, a tu nic, wiesz. Zero tucznika. Zero tucznika, zero abornika, po prostu popelina. No, Żeby bo tutaj się nie. Tutaj, wiesz, ten Obora była. Nawet nie ma Ale obora była. O, o, ale portfel się znalazł. Um, bo w ogóle jest ino, to nie zginął, zaczęli od tego. Ale był siwy wydym. Już mieli, już mieli kasę oddać Już, już, już była zebrana No, motory posprzedawali Bo Skwara powiedział, że miał 6 tysięcy przy dupie Pozbierali pieniądze pieniądzory. Nawet wiesz, baliśmy się, że Robertowi buchnęli Te co miał tam na zdjęciu, nie? Ale, ale nie, Robert miał... Więc to, były, to, to ci od motorów pozbierali te pieniądze i wiesz, przyszli mu odnieść i mówią: Portfel y, pojechał na miasto odkupić, zaraz przywiezie. A, a Maciek mówi: Nie, nie, ma, w pokoju leżał. Masz chyba można też Dobrze, że wiesz, nikt nikomu zęba nie, nie wybił, bo tutaj nie ma gdzie wstawić, też by trzeba jechać, było dobyt Bydgoszczy dopiero. Ja mam jedną koronę, wiesz, w zapasie. Także... Ja mam dwa euro. Bo, bo, mi, bo mi ten Pan Szczepanek mi oddawał za śniadanie Pytał się czy w euro może mi oddać Bo tam nie mają wydać w ogóle yy, I ten, ja powiedziałem, że może mi Oddać w euro, ale ja mam strasznie chuję yy, Pip, kurs <grym>, brudu, brudu, brudu, brudu. Bo yy, u mnie jest euro za złoty 30. Po kursie hotelowym wiesz, <grym>, wiesz, i, i, Ja mam taki sam że wszystkim można mi płacić euro I Ja po tyle euro liczę Zobacz tam gdzieś na, na tym na kursach walut, czy dobrze mu policzyłem. Bo jak nie to jeszcze, to jeszcze, wiesz, dobrze powiem, żeby to do, dopłacił mi. Dobrze mu policzyłem. No. I to, wiesz, ja go znajomego i tak od niego brałem. Od pana Szczepanka, nie? Nie że No. O i tak, wiesz. To był piąty pokój, Także Także siedzimy tu w tej piwnicy, nie chcą nas wypuścić, bo jest, y, za hotel jest niezapłacone i tak musimy ściemniać że, że z lot tam gdzieś, dzwonimy po ludziach, że jest fajnie, wiesz, no... Mieliśmy sobie jeden motor i... A ilu was w dojechało? No. No, co ja cię będę czarował? Y, nas, znaczy ja jeden, a reszta to też chyba, tak po jeden, po dwa. Zależy kto jak. A w sumie, a w sumie jaką dużą y, oborę możecie zrobić? O, może spokojnie Dość spora, ja widzę, że możliwości są, są. Mamy potencjał Mamy potencjometr Potencjał macie No to I Ale muszę ci powiedzieć, że W ogóle nikogo tu na seks nie idzie namówić Tylko Skwara mówi, że dupa go boli Ale nie No co, oczywiście Największe cytki na złocie. <laughs> Maciej Spara Największe cycki na zlocie Obrażę zaraz A Przepraszam Kogut odczekaj. Od... od... od... od... Odpiej, od... od Odpij to! Odpij to! A kto się okrężył? Panika! Panika się normalnie zburzyła weź, no! Jak tak można? Aś dla... Odpij to w tej chwili! Bodziów ukręcę! Ale jest Bo Bodziów ukręcę przy samym kupsze! No może no, powiedzieć, że ma największy no, przed facetów? Tak? Na... To na pewno ma największy przód, nie? Wajkuję! No dobrze, to, to na pewno. To na pewno. Ale na pewno Maciek Skwara ma największy brzuch i ja to potwierdzam. Ja No dobrze, to. Panie kogut. Musimy kończyć, bo woda jest po koski, musimy iść teraz po wiadra i wylewać. tu rura pękła. Do więzienia. Zaraz, zaraz Tutaj. Nie ma znaczenia, nawet musimy wrócić zdjęcie. zdjęciem. Łatwórka, tam ładować telefon. Że, że fajnie było zrobić, tak, że nawet w tym 60, byś nie zrobił. Te mniejsze łatwiej. A na to wiosna, złodzieńcie Dzwonimy do kamasza. O, patrz. O, da, złodzień do kamasza. Dlaczego go nie ma w ogóle? Nie wiem, nie mógł, nie mógł przyjechać. Co? No, trzeba go wydawalić, czy co? Chyba był u niego, chyba w tamtym tygodniu. Co? No. No, nie A. ma jakichś takich fajnych... Nie chwalił się. Żeby tu był, wygrał. No. no, to jest takie fajne się? W kamasze uderzam. A jest dostępny? Jest. Halo? Halo? Cześć, Robertos. Ja tam mała torebka, nie mogę tego fajnie A to chcieliśmy cię wczoraj jest złapać wieczorową porą. Czwerki, nie wiem, można jeszcze No też W polsku byłeś. Jak żyjesz? Pozdrawiamy cię z lotowo. Bardzo, coś? bardzo, tak wszyscy. Podcastowo bardzo. E, wszyscy do 400 Pozdrawiamy! Roberta. Pozdrawiamy! Nie pozdrawiamy. A no. to ty nie, ale Prze to Przemian tak. cię nie pozdrawia, wiesz? Wszyscy pozdrawiamy, a Przemian nie. Bo on się zgadza, ja się nie zgadzam, bo wszyscy się zgadzają. A bo ty siedzisz przy. aj coś tam i tam dubiesz w ty, tych, w tych. Aj coś dokładnie. Ale jak, jak, mnie, jak mnie Przemek nie pozdrawia, to ja Przemka gorąco pozdrawiam. A to jest maszyn? Dawaj go! A to teraz to już jest... 5 złotych! Dzisiaj, złotych! No. Ja do Ciebie wczoraj dzwoniłem, a Ty do mnie w ogóle nie... Bo nie był ten... w Polsce. A patrz, co Ci się zgłosiło. No i też jesteśmy w Polsce. No... Kurde. Ja komputer mam najczęściej włączony, bo po nie, nie, nie, nie, nie mam. Ja, ja, ja, ja, ja wiem, no, wiem, wiem o tym, bo nie, chcieliśmy Cię wiesz... Słuchaj, Robert, jeśli to jesteś Ty, no to w drodze wyjątku Cię pozdrowię, nie? Ale <śmiech> tylko raz i troszkę. No. <śmiech> Dziękuję, Przemku, i ja. powtórzę to, co powiedziałem Ci w Pradze. Nie, nie, nie, nie. Myślałem, że jesteś tak, wyższy. Tak, tak, tak. Myślałem, że jesteś tak, tak. wyższy, A pan jaki podcast nagrywa? nie chyba na koniec. A to odlatuj. To jest ten religijny. To to panek, to jest ten religijny podcast, to żebym ci mówił. To ty o nim. jesteś nim katolem? Zbieram ja potrę że... w nagrę. Ale bym pojechał... Katolem. A, daj spokój, ja nie jestem. Ja, ja nie piję. Ja Katolem, daj spokój, ja nie piję. Ze Szczyrku jesteś? Spod, spod, spod Samiuskich tater? Sam tater? Słuchaj, Ty tam nie ściemniaj, no, tylko no, powiedz kiedy przyjeżdżasz. Mamy dla Ciebie wszystko, tylko musisz przyjechać. Ja obraza, nie wiem. A nie mogę, nie mogę. O, widać. Nie sądzę, żeby to się stało. Squara zgubił portfel. <laughs> I daj Roberto! Nie słyszy? Słyszy, słyszy. Co? Ktoś Co nie śpisz w tym towarzystwie? Czekaj. No, to się, to się Wiesz co, ja położę telefon, jesteś na głośnym tak trochę, ale tu jest... Wi-Fi tak bardzo zakręca. i Jest, albo nie ma. To I w ogóle tu jest... To... No, jest, jest trochę ludzi tutaj, także taki może być połączenie średnie, ale, ale, ale no chcieliśmy Cię pozdrowić generalnie. Aha, to jest, bardzo, to jest, bardzo, to jest bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję. I, i Przemienowi też. I Przemienowi, Przemienowi też, no. Składa właśnie podcastofon ten, który był wczoraj live i za chwilę go puszczamy do sieci, to będziesz mógł sobie posłuchać. A, kurde, to nie zdążę odebrać, bo kurcze mi zostało, mi zostało jakieś 8 minut do tego do wyjścia. Aha, no to będziesz miał na na A, zaśkę, na, na, na jutro czy coś. A teraz poznaj magię, magię podcastingu. Za oknem pięknie praży słońce i my właśnie idziemy się kąpać. A my w tej piwnicy wodę wybieramy wiaderkami. Światła nie, nie, nie mamy. Pytamy jakąś jedną wersję, co? Alkohol sport, się skończył ja się jeszcze przed przedwczoraj, zanim w ogóle do, dojechaliśmy. Aj, Robert, słuchaj, prawda jest taka, że ja mam dostęp do norweskiego serwisu pogodowego i sobie wpisałem ten kręgiel, nie? No, I zobacz, jak kłamią Norwedzy. Tak, Szarańczy. No widzisz jak, jak kłamią ci Norwedzy? Słońce normalnie tak praży, że się musieliśmy schować do budynku. Tak. By, by nas, by nas popaliło. Trzeci w po prostu... No To są gwiazdy, idziemy. Dokładnie. I Robciu, no to trzymaj się i pamiętamy Sto, o tobie cały czy? czas. Tak. Ja jeszcze mogę. Dzięki, cześć. Dzięki, dzięki. E, Pozdrawiam go. No kogo cześć. zejdziecie? A i skwarze za dużo fajek nie dajcie, bo jak jest pijany to jara. Tak jest. E, cześć Robert, mówi Amazonka. Ja jestem od od y, wiesz, wiesz co? Ja ci chciałam bardzo podziękować za to, że y, puściliście naszą reklamę. A, ale to, to Przemkowi będziesz musiała podziękować, bo, sobie bo załącz ten ja bym on był moderatorem, a ja tylko napiałem, wiesz. Że... <głosy> wiesz co, w każdym razie no bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. A, a ja też dziękuję, tutaj Paweł, mąż Ewy. No. no w sumie tutaj też tak trochę przyjechaliśmy na rowerach z Bydgoszczy. Tak łączony transport. No. No. Na, na ten kontest rajd, tak? Pytasz się? No to znaczy właściwie tylko my pojechaliśmy w dwójkę Bo ludzie jakoś tak Było tam peruchennych, ale zrezygnowało i, I w końcu sami pojechaliśmy Nie zrażajcie się Na rok będzie mhm. No, spoko. Bawcie się kochani, kurczę dobrze, ja muszę już znikać, bo za no. chwilę kurczę No, spoko. No, to może kiedyś następnym razem się Zajecie, uda. Przejdźcie na polskich mirowców, bo oni nie lubią kurczę rowerzystów. Oj tak, no zdołaliśmy to Zgadza odczuć. Się. No. No, spoko. To jest, to jest ból duży niesamowity. No, chociaż byliśmy no, widoczni no. w maksymalny sposób możliwy, to, to jednak. A tu nawet jakbyście no. się, jakby się, się farbą od nas kupi no. to nieważne, oni jak najbardziej <grym się <grym muszą się <grym> Tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. No, zgodzę się, zgodzę się. No. Znam, znam, to ja po polsce dużo jeszcze może no. No, no, Dobra, ten, to, to się trzymaj w takim razie. Trzymajcie się, kurcze i trzymam kciuki za następnie. Jakby mi się udało, to kurcze. Może, może bym w przyszłym roku dołączył Pewnie. Daj, daj no, znać, super. daj znać właśnie super. kiedy no, Jakby coś kurczę no. wiecie gdzie kontaktować Albo no. na 420 no. Albo na podcast, na no. no pewnie, pewnie no. no to trzymaj się No i pozdrawiamy się, Na razie No cześć, no, cześć. No, cześć. Hej na co, a ten e, czajnik jest tutejszy? Czy ktoś z nas? Czy tak każdy może sobie On z nim korzystać? On chyba od Kasi bo ona mówiła, mm. że ma czajnik. Wiolcianie, wiesz, jak to jest? Chcecie tak? sobie zrobić tylko kawa. Jest kawa, to jest aha. wszystko. Idź, idź sobie normalnie, no, korzystaj, no, no, jak u siebie w domu. My mamy cały ten sprzęt. Wszystko, to, wszystko no, co no, jest, no, można... Na to można tylko sobie. właśnie czajnik potrzebne. Można to brać, można... korzystać. No, Papa mówił, że można tam skarpety jego sobie wziąć. <laughs> <bo> jak chcecie <laughs> iść na dwór, czy coś, żeby swoich ciuchów nie brudzić, nie moczyć. Tak fajnie, no. A, ta ta... Panie Szczepanek, ale ta jajecznica tak chyba raz jedzona już była dzisiejsza, nie? A no, wrot... no, tak, to trzech laty My zwrotów dobra. nie przyjmujemy. Ale co ty mówisz, że ty z motocyklistami Tak, stary. bo ja poszedłem sam i motocykliści przyszło. Do... A, to ty dostałeś para. śniadanie dla motocyklistów, a myśmy jedli dla podcasterów. no ja najpierw dostałem <śmiech> śniadanie, potem oni przyszli i się skrywałem, czy mogli powiedziałem jasne. Mhm. Siedziałem sobie z nimi i opowiadali mi też rzeczy, ale wszyscy. Bo większość większość na Opowiadali mu, że mają motor, wiesz? Mam, wiesz, mam motór. Boga ma, jest motór. Żeby prowadzić takie nieciekawe dyskusje, to, znaczy, że to nie znaczy, że ja muszę prowadzić takie. Oczywiście. Tak. No? No. I krótce poważnie. No. o tym tak, to jest taki życiowy, wiesz? jak ze Stolicy. Tak. Słuchaj, my jesteśmy o lecznicy i wpływie chleba pszennego na gospodarkę krów w Nowej Zelandii. No dobrze, ale czy czy lecznicy to i tak gówno z tego. Nie, ale to się... Ja wiedziałem, że tak będzie. Miało być pięknie, jak ja wyrzewam. Jeszcze to... nie Wiedz, że coś się dzieje. Nie, papa, ty lubisz spać tam gdzie jest internet po prostu, na no, tego tutaj. Nie, a pracy. O, o, o w zasięgu WiFi, tego są kaja, nie? Nie, Wiesz. prawda, jest taka, że byłem z pichotnym, z kaśką już tam na tym na tym pomości, już tak wisiałem troszeczkę mi się w głowie kręciło. I mówię, idę zobaczyć, czy jest pan pana i nie? I tak mi się długo, bo tu szło długo, długo. Patrzę ten, on spał. I wziąłem telefon i przyszedłem z ten telefon mi się nie chciał włączyć, nie? Tak. I tak w oczekiwaniu na, na ten. No dobry dzień. Aż się włączył, to mi się wstało, no. <śmiech> Ale o psie jeszcze wam opowiem jedną historię. Był taki koleś i przychodził do jednej panny, no nie? Tam się do niej... No. Do niej sobie przychodzi. No. I ten. I, I ona... I kiedyś przyszedł, trochę był dziabnięty. I siedzi, siedzi, a ona mówi wejdź ja tylko myję sobie głowę, siadaj, nie? I zaczekaj na ja ten. Co no, to dziewczyna jest? Z to było. Dziewczyna jak dziewczyna, to myje głowę. Tutaj roczniczek, jakiś tego, prawda? Suszareczka. No. A gości siedzi, siedzi, siedzi, siedzi. I akurat mu się zachciało, nie? I mówi, ej, wychodź, wy, wy, wychodź. No czekaj, jeszcze ja włosy tego sobie tam zrobię, nie? No i siedzi, siedzi, siedzi, już tak go przycisnęło i mówi, kurde, no nie mogę. Ja I mówi: sobie dodam. Postawię kropca w pokoju, nie? Zgodnie na psa. Patrzy pies. Zgodnie. na psa się posprząta, się wyniesie, nie? No i wychodzi ta pana, już włosy zrobione. No i jak? A on mówi, ty patrz, pies się zesrał. Na dyma. Pana mówi, niemożliwe, on jest pluszowy. Podajemy czas dla normalnych. 11.48. Podajemy czas dla wariatów. 1, 1, 4, 13, a jeszcze kajaka nie zliczyłem. Podajemy czas dla policjantów. Pałka pałka, krzesełko, bawanek. Dobra, skończyliśmy ten biznes. Możemy mogę zwijać ten Majdan? Nie. Panie Szczepanek, zamykaj pan ten telewizorek. Ubieraj pan te klapki na łeb, czy tam na nogi, beretkę i idziemy, nie?